tą błogosławioną obietnicę Pana Jezusa, że nikt nie wyrwie nas z Jego ręki. I to jest jedna strona Ewangelii. Jest ta strona zbawienia, które jest nam dane z łaski, które przyjmujemy przychodząc z niczym do Boga, a tak naprawdę przychodząc z całym bagażem zła, grzechu, nieprawości, z tym wszystkim, z czym do Boga zbliżyć się nie można. Przychodzimy do Niego i mówimy, Panie, nie mam nic, nie mogę sam siebie zbawić, nie mogę sam siebie ratować. Niektórzy mogliby dodać, próbowałem i tego, i tamtego i widzę, że to nie działa, widzę, że sobie nie radzę. I przychodzimy właśnie w tej naszej słabości, przychodzimy w tej naszej bezsilności i mówimy, Panie, ratuj mnie, zbaw moją duszę, przemień moje serce, daj mi nowe życie, napełnij mnie Twym duchem. Wyzwól mnie z moich grzechów. Wyzwól mnie z wszelkich więzów. Proszę Cię, daj mi nowe życie. Jakkolwiek to sformułujemy, tego typu modlitwa, jest, jeśli płynie ze szczerego serca, jest początkiem nowego życia. Jeśli z taką modlitwą przychodzimy do Boga, jeśli wołamy do Niego o Jego przemianę, o Jego zbawienie, o Jego ratunek, mamy Jego obietnicę, że nie wyrzuci nas precz, ale przyjmie nas. Każdego to do Niego z skruszonym złamanym sercem przychodzi. I Pan Jezus mówi, tego, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. I daje właśnie tą wspaniałą obietnicę, że zachowa też tych, którzy są Jego. Będzie ich strzegł, będzie ich napominał. Kiedy upadną, podniesie ich. Kiedy zgrzeszą, mogą przyjść i znaleźć przebaczenie. Niemniej jednak znajdujemy też w Słowie Bożym takie napomnienie, jak to, które tutaj czytaliśmy. Takie ostrzeżenia, aby też mieć baczenie na siebie samych. Aby się pilnować. Nadal jesteśmy w tym świecie otoczeni grzechem. Nadal zmagamy się z porządliwościami, które nas nęcą i kuszą. Jest świat, który próbuje nas upodobnić do siebie. I Pismo Święte mówi, abyśmy każdy z nas baczyli na siebie. Abyśmy nie dali się zatwardzić przez oszustwo grzechu. Widziałem to niejednokrotnie. I powiem wam szczerze, że i w swoim życiu czasami przez to przechodziłem. Że gdzieś łatwo jest zatracić tę bliskość z Panem Jezusem. Odwrócić od Niego wzrok i zacząć troszczyć się o codzienny byt. Gdzieś różne rzeczy zajmują czas i nie poświęca się już tak dużo czasu na modlitwę, na Słowo Boże. I gdzieś serce staje się twarde, staje się oziębłe. I jestem pewien, że znacie takich ludzi, być może jak ja, macie też w swoim życiu takie okresy, na które patrzycie jako na taki czas zatwardzenia, czas takiej duchowej suszy, nie takiej suszy od Boga, bo jest taka susza od Boga, którą też Bóg czasami daje, aby nas bliżej do siebie pociągnąć, ale suszy, która wynikała z tego, że gdzieś nasze serca zdryfowały, jak Kościół w Efezie z, listu, z Księgi Objawienia, który zatracił pierwszą miłość. I gdzieś nadal było religijne działanie, nadal było uczestnictwo w nabożeństwach, nadal były jakieś czynności, ale serce było daleko od Boga. I tutaj czytamy, abyśmy uważali, abyśmy się strzegli, abyśmy baczyli, żeby coś takiego z nami się nie stało. Końcem tego, jak widzimy, jest dojście do stanu, w którym można odpaść od Boga żywego. Myślę, że to stwierdzenie tutaj od Boga żywego jest bardzo na miejscu w tym kontekście. gdyż to serce może być przy Bogu, ale już nie przy Bogu żywym. Co to znaczy być przy żywym Bogu? Myślę, że to stwierdzenie opisuje to, że coś się doświadcza od tego Boga. Że w jakiś sposób coś się dzieje w moim życiu, co jest wynikiem działania tego Boga. Wiecie, że jest wielu tak zwanych Bogów którzy są martwi, których można czcić, dla których można być gorliwym, którym można służyć z zapałem, z entuzjazmem, a jednak są to bogowie martwi. Oni, oni w żaden sposób nie działają w życiu tych ludzi. To działają ich emocje, to działają jakiś, działa czasami wpływ jakichś ludzi, ale ci bogowie nie mogą działać w ich życiu, bo, są, bo nie są bogami. Są to wymysły ludzkie, demoniczne, nie są to bogowie. I dlatego myślę, że w tym kontekście tutaj podkreślone jest, aby wasze serce nie odpadło od Boga żywego, od Boga, z którym coś przeżywacie, od Boga, z którym coś doświadczacie, od Boga, który działa w waszym życiu i działa w różny sposób. Ale czy działa? Myślę, że to jest w jakiejś mierze testem na to, na to gdzie jest nasze serce. Czy Bóg działa w twoim sercu, czy Bóg działa w twoim życiu? To nie znaczy, że odpowiada na wszystkie twoje modlitwy w taki sposób, jaki chcesz. Nie znaczy, że daje ci wszystko, o co go poprosisz i jak go wiele razy poprosisz, to daje. Niekoniecznie. Ale czy działa w twoim życiu? Czy masz społeczność z żywym Bogiem? To, co tutaj jest niebezpieczeństwem, to co tutaj przedstawione jest jako niebezpieczeństwo, to grzech. Różne formy grzechu, które usidlają nas, które Budują mur nieprzyjaźni między nami a Bogiem, które sprawiają, że zaczynamy bardziej miłować coś lub kogoś innego niż Boga. I to jest nazwane tutaj oszustwem grzechu. Grzech próbuje nam powiedzieć, że są rzeczy ważniejsze od Boga, że są obiekty miłości cenniejsze niż Bóg. To jest, można powiedzieć, fundamentalne kłamstwo grzechu. Że jest coś, co warto wybrać zamiast Boga. Coś, po co sięgamy i jednocześnie odwracamy się plecami do Boga. To jest oszustwo grzechu. On nam mówi, że to jest warte tego, żeby odwrócić się plecami do Boga. Aby to mieć, aby to przeżyć, aby tego doświadczyć. To jest oszustwo. I jeśli ulegamy temu oszustwu, jeśli dajemy się zwieść i sięgamy po te rzeczy, które Bóg mówi, trzymaj się z dala od tego. Nasze serca są w niebezpieczeństwie zatwardzenia, odpadnięcia od żywego Boga. Pismo mówi, uważajcie, strzeżcie się, pilnujcie. I przypomina nam o tym wielkim darze zbawienia, o tym staniu się współuczestnikami Chrystusa, staniu się częścią Bożego Syna, który stał się człowiekiem, tego, który umożliwił nam dostęp do żywego Boga jeśli tylko do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. A więc to samo poczucie naszej bezsilności, naszej bezradności, naszej potrzeby Jego zbawienia, naszego położenia całej ufności w Nim ma nam towarzyszyć przez całe nasze chrześcijańskie życie. To nie jest tak, że zaczęliśmy z łaski, a teraz kontynuujemy już o własnych siłach, że już doświadczyliśmy Jego dobroci i teraz musimy radzić sobie sami. Nie, tak jak zaczęliśmy w wierze, nie polegając na sobie samych, widząc swoją słabość i Jego zbawczą moc, tak mamy trwać aż do końca. I tutaj Słowo Boże też mówi, dlatego napominajcie jedni drugich każdego dnia. I nie sądzę, że w takim gronie napominamy się każdego dnia. Wiem, na pewno, że tak nie jest. <grym> w takim gronie Spotykamy się raz w tygodniu. Niektórzy przychodzą w środę, ale jest nas dużo mniej. Niektórzy spotykają się gdzieś tam w tygodniu. Ci z nas, którzy są w związkach małżeńskich, mamy tą codzienną możliwość napominania się. Wielka praca. Tutaj słyszałem ci, ktoś, jedną siostrę przed nabożeństwem pytał, jak to napomina swojego męża i czy go dobrze pilnuje. Jednak mamy siebie napominać, tak? mamy się zachęcać i bracia, siostry po to też tutaj jesteśmy. Jesteśmy tutaj po to, żeby oddać chwałę naszemu Bogu, podziękować Jemu przede wszystkim za zbawienie, za życie, za łaskę, w której nas strzeże, w której nas trzyma, za te wszystkie błogosławieństwa, jakimi nas obdarzył i wciąż obdarza w naszym Panu Jezusie Chrystusie, którego współuczestnikami staliśmy się z łaski ale również jesteśmy tutaj, żeby się wzajemnie napominać. I Bóg używa ludzi do tego, by nas napomnieć. I przyjmijmy to napomnienie. Czy to skazalnicy tutaj, czy kiedy później będziemy rozmawiali przy Agapie. Cokolwiek Bóg mówi do nas przez brata, siostrę, nie lekceważmy tego, ale zastanówmy się nad tym. To Napomnienie nie zawsze ma taką formę, ty musisz zmienić to, czy tamto, czy niekoniecznie to musi być coś takiego. Czasami ktoś powie świadectwo i to jest napomnieniem dla nas, prawda? Podzieli się o tym, co Bóg w Jego życiu zrobił, jaki Jego serce złamał. I to jest napomnieniem. A więc słuchajmy uważnie tego, co inni do nas mówią, tego, czym z nami się dzielą. I weźmy to sobie do serca, abyśmy trzymali się blisko Boga żywego. Aby nasze serca pałały miłością do Niego. Aby nasza miłość do Niego była coraz gorętsza. Abyśmy, tak Słowo Boże wzywa nas, płomienni duchem Panu służyli. Powstańmy proszę do modlitwy. Wielbimy cię, nasz drogi Panie, drogi zbawicielu, żeś położył swoje życie za nas, żeś tak nas umiłował. Nie zostawiłeś nas w naszej nędzy grzechu, nieprawości, ale ulitowałeś się nad nami, pociągnąłeś nasze serca ku Tobie, tchnąłeś nas swego Ducha. Uczyniłeś nas częścią Twego Kościoła i żyjesz w nas, i prowadzisz nas, i zmieniasz nas, i strzeżesz. I za to Cię wielbimy, Panie, że w Tobie jest nasza ufność. Przepraszamy też za to wszystko, czym zasmucamy Ciebie. Przepraszamy za to, że dajemy przystęp diabłu, dajemy się zwieść grzechowi. Przepraszamy, Panie nasz, kiedy odwracamy się od Ciebie, aby skorzystać z jakichś rzeczy tego świata, które okazują się sidłem dla nas. Wybacz nam, dajbyśmy i z naszych upadków wyciągnęli lekcje, abyśmy pilnowali siebie, z dale od wszelkiego zła się trzymali, toczyli zwycięski bój, do którego nas uzdalniasz, do którego nas powołałeś w Panu Jezusie Chrystusie. Prosimy, by to i dzisiejsze nabożeństwo było czasem napomnienia nas, czasem skierowania naszych oczu na Ciebie i na tą wąską drogę, którą chcesz, abyśmy szli ku Twemu Królestwu, do Twojego domu. Daj nam otwarte uszy, otwarte serca na Twój głos, nawet gdy modlimy się do Ciebie, wywyższamy Ciebie i prosimy o Twoje łaski. Daj, Pani, byśmy słyszeli Twój głos przez to, co mówią nasi bracia, nasze siostry aby być bliżej Ciebie, aby kochać Ciebie mocniej, aby służyć Ci lepiej, owocniej. Prosimy w imieniu Twoim, kochany nasz Panie Jezu. Amen.